Mnie i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Aniele Boże. Słóż mój, Ty zawsze przyjmie stój. Rano, wieczór, wrednie, w nocy. Pochodź zawsze w pomocy. Strzeź dłuższy i stawalnego i zaprowadź mnie do żołowicznego. Amen. Mnie Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Kohane. Amen. Kochani, oprócz, mam nadzieję, że były dla Was odkrywcze te pytania, które są yy, były przygotowane do pracy w grupach. Ważne jest, żeby sobie na nie odpowiedzieć. Jeśli bowiem nigdy nie poczuliśmy się na przykład potraktowani w wyjątkowy sposób, to znaczy nikt nas nie afirmował jako ludzi, to będzie nam trudno yy, zrozumieć dobrość Pana Boga, Jego szczodrość na przykład, nie? Jeśli nie ćwiczymy się we wdzięczności, to łatwo możemy w dziękczynieniu, łatwo możemy przestać zauwaływanie towar w naszym życiu. To, o czym mówię, jest bardzo ważne. Będę mówił o łasce uświęcającej, o czymś o czym się na tekezie. Słyszymy o tym w kościołach. Jest to niełatwa sprawa. Trudna do zrozumienia dla wierzących. A bardzo ważne, żebyśmy się teraz tym zajęli. Dlaczego? Ponieważ sam fakt, że my jesteśmy pobożni, że jesteśmy religijni, niekoniecznie ani uratuje nasze małżeństwa, ani niekoniecznie uratuje nas. Można być pobożnym człowiekiem, który jest bardzo złym człowiekiem, który jest człowiekiem głęboko zepsutym. Ludzie pobożni na przykład głęboko wierzący w Pana Boga to są ci islamiści z ISIS. Oni są bardzo przejęci Panem Bogiem, modlą się kilka razy dziennie, Pilnie badają pismo, które uważają za święte, medytują, i z tego im wychodzi, że trzeba wyrywać kwasty. I oni to robią, prawda? Polewają dzieci benzyną, podpalają je i patrzą na to z takim spokojnym wzrokiem pobożnego człowieka, który wykonuje wolę Boga. Z religia sama w sobie, nawet nasza prawdziwa religia, może się bardzo wypaczyć. I często się wypaczy. Ten przykład, wesoły przykład z aniołem, z który zastępuje partnerkę w relacji. Czy żona sakramentalna może, czy powinna być partnerką? Oczywiście, że powinna. Czy może i powinna być przyjaciółką? No tak. Małżeństwo sakramentalne, gdzie by się sprowadzała sytuacja do tego, że ja mówię, że jesteś moją żoną sakramentalną, i to sobie wbij w głowę, to jest właśnie pokazanie, że sama religia nie wystarczy. Sama religia nie wystarczy. Tak? Pan Jezus jest Bogiem i człowiekiem. Jak będziemy mieli tylko pobożność, te rzeczy Boże, nie będziemy mieli człowieczeństwa, to możemy w koncertowy sposób z całą teologią małżeństwa na ustach niszczyć siebie i innych. I swoje małżeństwo. Można nigdy na przykład po królewsku tej swojej sakramentalnej żony nie potraktować albo nigdy jej nie potraktować jako partnerki życiowej, albo jako przyjaciółki. I całe to sakramentalne małżeństwo wtedy runie i upadek jego będzie wielki. Wynika to z ważnej rzeczy, którą kiedyś, pamiętacie, był taki wykład w raty po którym jakby muzułmancy bardzo oburzeni palili samochody, niszczyli, napadali na ambasady. Benedykt powiedział im jedną ważną sprawę. Jakby różnicę między ich wizją Boga, a naszą wizją Boga. W katolickiej wizji świata to musimy dobrze zrozumieć. Wszystko jest przeniknięte przez Stwórcę. Na początku było Słowo. Słowo było u Boga, i bowiem było słowo, przez nie wszystko się stało. Nawet ten wspominany w pierwszej konferencji, pan Richard Dawkins, jest Bożym stworzeniem. Jest dobry jako Boże stworzenie, jest na obraz i podobieństwo Boga stworzony. Jak nasi często niewierzący, pogubieni małżonkowie, nasze niewierzące, pogubione dzieci. Świat, z całą swoją nędzą, niedoskonałością, jest jednak światem Bożym. Ta pozytywna wizja Boga i człowieka jest bardzo ważna. Gdybym mówił o łasce tylko w odniesieniu do grzechu, że no tak, jak nie ma grzechu, to jest łaska, to byśmy wpadli właśnie w taką wąskie rozumienie religii, że to jest tylko kwestia ich zakazów, uchroniania prawa. Wtedy Człowiek się nie rozwija. Ta duchowość jest wąska, może bywać wtedy fanatyczna i dopuczliwa. Ja staram się w moim nauczaniu bardzo ściśle nazywać wszystkie rzeczy, niczego nie rozmywać. Trwać w tym, co było w kościele jako tradycja, co było przekazywane. Ale nie każde nasze przekonanie jest od razu tradycją kościoła. Bardzo często. Jest, jesteśmy pełni uprzedzeń, uproszczeń. I w spojrzeniu na samych siebie, na nas, jako na ludzi, jesteśmy, jesteśmy często właśnie tacy. Pozytywna wizja siebie. Ja jestem dzieckiem Bożym, jestem stworzony przez Boga. Jestem zdolny do tego, żeby przyjąć łaskę uświęcającą. Czym tak naprawdę jest ta łaska uświęcająca? To jest... Bóg daje samego siebie człowiekowi. Bóg mieszka w człowieku. Troszkę jakby jakieś zwierzątko szukało w lesie, przystani i znalazło w drzewie, dziuple tam zamieszkało. Tak samo Bóg w nas się chroni. W tym świecie chce być obecny przez nasze serce. To jest wielka rzecz. Z tego się trzeba cieszyć, to sobie trzeba cenić. I każdy człowiek jest potencjalnie taką świątynią Boga. Ten ateista, bezbożnik granic, który nas denerwuje, którego mamy w pracy, który jest naszym sąsiadem, on też jest kochany serdeczną miłością przez Boga i cokolwiek by nie zrobił, nie zdoła zupełnie zniszczyć w sobie tego Bożego blasku, Bożego obrazu. Taka pozytywna Boża wizja świata ułatwia bycie dobrym dla ludzi, tak jak był Chrystus. Pan Jezus jakby płonął gniewem, czy atakował w zasadzie tylko jeden gatunek ludzi. Tych, którzy przewrotnie traktowali religię. Czyli z czegoś, co ma człowieka uskrzydlić, co ma mu pomóc w osiągnięciu szczęścia, czynili, tak jak Pan Jezus powiedział, ciężary wielkie i nie do uniesienia. Które się człowiekowi wsadza i jeszcze się go dopłycha do ziemi. Nie? My często sami byśmy chcieli. Czy Pan tak nas, tak nas potraktował. Bo to jest coś, co my znamy, co my rozumiemy. Dziecko, tak psychologiczne takie odniesienie, może być tak, że dziecko, które całe życie obrywało, na przykład w domu było bite, no to uznaje za sposób kontaktu ze sobą, ze światem, na takie połączenie. I jeśli nie dostaje, no to się czuje po prostu niekochany, niezauważony bo ten tak cios, to uderzenie słowne czy po prostu fizyczne to jest język, który rozumie i teraz popatrzcie my nieraz od życia bardzo obrywamy i często ta taka przemoc co nas spotyka od ludzi teraz jest bardzo dużo przemocy, zwłaszcza przemocy słownej w pracy jest mnóstwo donosów, ludzie kopią pod sobą dołki wiecie o tym lepiej nawet nie ja i teraz my, którzy tak obrywamy Potem to, co się spodziewamy od Pana Boga, no, że to będzie też jakaś forma tego. Jakaś forma jarzma, jakaś forma ciosu. Jest zupełnie inaczej. Pan Bóg dla człowieka jest serdeczny, jest miłosierny, podnosi go. Jest czuły i pozwala się rozwijać jako człowiekowi. Dojrzewa człowiek. Chrystus dawał wielką wolność apostołom. nie stawiał na to, żeby oni się rozwijali. Zawsze mówił, jeśli chcesz, pójdź za mną. Chrystus nie był religijnym demagogiem. Nie używał pobożnych słów do swoich celów, żeby zwodzić ludzi. Właśnie religijni demagodzy zamęczyli go na krzyżu. Mówi arcykapłan w Ewangelii według św. Jana tłumaczy, lepiej, żeby jeden człowiek umarł za narki. Musimy załatwić Jezusa. Wtedy będziemy, ludzie będą wierzyć w Boga, tak jak należy. <śmiech> będą chodzić do świątyni, będziemy szanowani jako kapłani. To po prostu trzeba zrobić. I tak się dzieje. Więc chcieliby teraz zauważyć o tym, co powiedziałem. Jak ważne jest to, jak my myślimy o Bogu, o religii i osobie. Są ważne rzeczy. Dobrą chrześcijańską wizję. Taka wizja, na przykład z ojca Kościoła świętego Ireneusza z Lionu, który powiedział tak. Chwałą Boga jest żyjący człowiek. Chwałą Boga jest żyjący człowiek. A życiem człowieka jest oglądanie Boga. To jest piękne, przepiękne zdanie, które pokazuje ten właśnie dialog. Człowiek patrzy na swoje życie, widzi Boże działanie, a z kolei w nim, w jego życiu też to Boże działanie widać. Jest chwałą Boga. Powiedziałbym, że nawet człowiek niewierzący może być chwałą Boga. Ten y, jakiś właśnie lekarz, który wyjechał do leczyć chorych na ebolę, prawda? samo to, że będzie szanował, czy otaczał miłością ten chory obraz Boży w tym biednym, umierającym człowieku. Właśnie Chrystus to powiedział, tak? Cokolwiek uczyniliście jednemu z braci, moich najmniejszych mieście uczynili. I za nas największym objawieniem Boga jest człowiek. Jezus Chrystus. I to nam przypomina, że też każdy człowiek jest jest znakiem Boga, jest objawieniem Boga. Głupotą jest jechać do lasu, gdzie na grzebie widać matkę Bożą. Jest śmieszne, są nasze wydatki na kolejne gazety informujące o cudach, łaskach, Bóg wie czym. Jeśli za tym nie pójdzie, taka szeroka, piękna wizja tego, kim jest człowiek, jak wspaniale Bóg stworzył człowieka, Dla wielkich rzeczy, to będziemy pośmiewiskiem dla całego świata. To, co mówi święty Paweł, jakby ludzie niewierzący doskonale to wyczuwają, jest to główny argument przeciwko nam, katolikom, że nie potrafimy w naszych wspólnotach żyć miłością. I z czego to się bierze? No z zapomnienia podstawowych rzeczy. Właśnie takich, jak to wysokie, piękne... Yy, Przeznaczenie człowieka do bycia Bożym obrazem, do bycia świątynią Boga. Łaska uświęcająca, która mieszka w człowieku, to jest sam Bóg. Wielki dar. Od momentu chrztu ta łaska w nas jest. Łaską już jest to, że jesteśmy ochrzczeni. Łaską jest to, że jesteśmy nawróceni, że wierzymy w to, co Bóg mówi. I łaską łaską właśnie jesteśmy zbawieni. Dzięki temu możemy... To jest nawet takie zrozumiałe na rozum. Bóg jest tylko nieśmiertelny. Bóg jest źródłem życia. Tylko dzięki Niemu my możemy przetrwać śmierć. Jeśli z Nim nie jesteśmy zjednoczeni, to co nam da tą nieśmiertelność? No właśnie On. Tylko On. To są ważne, bardzo ważne rzeczy, i najczęściej, gdy mówi się o łasce, to jakby na przykład w Kościele, to najczęściej na myśli ksiądz ma łaskę uświęcającą, czyli tą obecność Boga w człowieku, albo te dary duchowe, które tą obecność pomagają utrzymać. O tych darach będę mówił, o tych innych łaskach, takich powiedzmy drobniejszych, ale też bardzo potrzebnych, będę mówił na kazaniu wieczorem. Ale teraz chciałbym się właśnie skupić na tej chwale Boga w żyjącym człowieku. Na tym, że Trójca Święta w nas przebywa. O tym powinniśmy na przykład pamiętać, czyjąc na sobie znak krzyża. O tym powinniśmy pamiętać modląc się modlitwą Ojcze Nasz. Idąc do Kościoła, powinniśmy rozumieć, że bez Najświętszego Sakramentu sam sobie Kościół mniej jest wart niż ochrzczony chrześcijanin, który Pana Boga nie obraził grzechem. Właśnie tu jest świątynia Boga w żyjącym człowieku. Łatwo jest pójść, jakby klęknąć przed figurą. Jeśli nie zrozumiem, że ta figura jest tylko obrazem tego, co łaska Boża może uczynić, że ten święty to jest właśnie człowiek, który Boga w siebie przyjął i Bóg go przemienił. Jeśli tego nie zrozumiem, to moja wiara będzie taka bardzo marna. Nic nie da. Będzie jałowa. Religijność nikogo nie zbawi. Religia załatwia ludziom mnóstwo spraw. Mnóstwo spraw może załatwiać. Religia może być orężem walki, o władzę, na przykład w rodzinie, w małżeństwie, albo między państwami. Religia może być sposobem, w jaki jeden człowiek będzie dręczył drugiego człowieka. Może być dawać nam jakieś poczucie bezpieczeństwa, leczyć nasze kompleksy, robić jeszcze tysiąc innych rzeczy. Natomiast bardzo ważne jest, żebyśmy dzisiaj dostrzegli, jak Bóg pragnie nam pomóc. I to nie dając nam tylko jakieś dary, ale samego siebie. Łaska uświęcająca nie zależy na przykład od y, pogody za oknem. Jest od tego niezależna. Łaska Boża nie zależy ta uświęcająca. Bóg, który w nas mieszka, nie zwraca uwagi na nasze humory, na nasze nastroje. Nie jest tak, że kiedy ja się modlę i czuję ciepło w sercu, to Bóg wtedy jest. A kiedy tego ciepła nie czuję, to on ode mnie odchodzi. To są tylko znaki zewnętrzne. Istota jest dużo głębiej. To jest bardzo często problem nasz, w naszych spowiedziach. Pomieszanie sfery grzechu ze sferą uczuć. Że mierzymy na przykład swój grzech w swojego poczucia winy. Można z ogromnym bólem, poczuciem winy pójść do konfesjonału i dowiedzieć się, że nie było grzechu. Nie było grzechu. Człowiek chory, który jakby duchowo jest w obniakach, nie rozwijał się całe życie duchowo, albo był źle prowadzony, wiecie, leży na przykład w domu złożony straszną chorobą w wieku 80-kilku lat, on szczerze żałuje i wierzy, że Bóg ma to za złe, że Bóg jest zagniewany na niego, bo nie poszedł do kościoła. I to jest taka wizja Boga, nie? bardzo wąska. Bóg jako taki, no ale trudno powiedzieć kto. Nieludzki, nieludzki Bóg. Nieludzki. Prawdziwa wizja jest inna. To Chrystus nawiedza chorych. Jest umocnieniem. Czemu ten człowiek nie pamięta, że jest spowiadany i popełnił grzechu ciężkiego? Bóg w nim mieszka. Tylko, że trzeba właśnie wchodzić w głąb, do swojego wnętrza. Tutaj jest też pole całej kwestii prawdziwej modlitwy. Jeśli nie będziemy się modlić, taki mądry sposób, na przykład modlitwą też uwielbienia, modlitwą czynienia, to my nie otrzemy się o tą obecność Bożą w sobie. Żyjąc tylko na skórkowo, na zewnątrz, no my tą tej łaski uświęcającej, ona nas nie uniesie. Jest jakby konieczne posiadanie tych momentów takiej ciszy, skupienia, ale właśnie nie po pierwsze na to, żeby rozpamiętywać swoje grzechy, ani nie na to nawet, żeby za nie żałować, ani nie po, o to, żeby prosić o potrzebne łaski. Bo pierwszą formą modlitwy chrześcijańskiej jest modlitwa uwielbienia, a potem jest dziękczynienie. Jakby coś, co my bardzo łatwo jako ludzie spychamy i potem się dziwimy, że nasze życie duchowe jest smutne, ubogie i nie daje nam radości takich podstawowych rzeczy. Żeby lepiej zrozumieć, czym łaska uświęcająca jest, to oprę się na psalmie pierwszym. Jak powiedziałem, święty papież Sarto plus X tłumaczył, iż streszczeniem całej Biblii jest księga psalmów. Tak mówili ojcowie Kościoła. Ale święty Tomasz mówi, że nawet to streszczenie ma swoje streszczenie. Streszczeniem całej księgi psalmów jest psalm pierwszy, psalm tytułowy. On jest bardzo piękny i przedstawię Wam takie myśli, które wziąłem właśnie od św. Tomasza, z jego komentarza do tego psalmu. Ja teraz ten psalm przeczytam. Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz w prawie pańskim podobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą. On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie Liście Jego niewiędną, a wszystko co czyni, jest udane. Co innego, grzesznicy. Są jak plewa, którą wiatr rozmiata. Przeto nie ostoją się na sądzie występni, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana, a droga występnych zaginie. Przepiękne słowa w tym pobożnością kapłańską brewiarzu księdza Szymona jest tytuł Dwie Drogi Życia. Dwie Drogi Życia. Ale jak będę dalej tak nudzi to zaczniesz odmawiać. Wiem, bo to nie Tak Jak to księża robią przy różnych okazjach. Mam taką fajną płytę z nagraniami mnichów z Atos, jak oni śpiewają właśnie takim y, mocnym y, bardzo takim prastarym śpiewem te wersety pierwszych dziesięciu psalmów. No i popatrzcie jak się psalm też zaczyna, nie? Szczęśliwy człowiek. Streszczenie Pisma Świętego zaczyna się od pytania o szczęście człowieka. No genialne, no genialne. Nie? Że Bóg chce tego szczęścia dla nas. I jest to możliwe dla nas, żebyśmy byli szczęśliwi. Nawet Bóg w swojej dobroci daje szczęście ludziom, którzy go nie znają, a co dopiero nam, swoim dzieciom. Ale też ten psalm pokazuje, jak do tego szczęścia dojść. Najpierw przeszkody, które my wszyscy znamy. Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników, nie zasiada w gronie szyderców, głupi, złośliwi w seminarium mówili, że to jest droga powołania. Tak? Najpierw ta rada występnych, potem droga grzeszników, 6 lat, potem jest grono Szyderców, który zostaje księdze. To jest właśnie taki obraz takiej religijności, takiej już super powierzchownej, Się ślizgamy po prostu po powierzchni. Ale dzięki Bogu jest też święty Tomasz, który szydercą nie był. Który Szydercą nie był. I mówi tak. Rada występnych. On miał trochę inne tłumaczenie, te słowa brzmiały inaczej, ale mówi, że ten pierwszy krok to jest rozmyślanie nad złem i nad grzechem. My niestety, oprócz tego, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, że możemy sobie Boga nosić, czyli jesteśmy jak takie naczynia publiczne, w których można przechowywać najświętszy sakrament, to mamy w sobie tą rysę, skłonność do grzechu i do zła. I pierwszym jakby krokiem do złego życia jest złe myślenie. Czyli powiedzielibyśmy w języku biblijnym głupota. niebranie pod uwagę Boga, albo posiadanie złego wyobrażenia Boga. Bo jak mówię, człowiek super posłuszny Bogu może być jednak człowiekiem, który się Bogu nie podoba. Jeśli ma tego Boga złą wizję, tak jak Ci wspomnieli pobożni ludzie z Isis, którzy bardzo się modlą, Boga kochają, a przecież jakby rozumiemy i czujemy, że z prawdziwym Bogiem oni nic wspólnego nie mają, nigdy nie mieli. To jest pierwszy krok. Czyli złe myślenie prowadzi do, do nieszczęścia. Złe myślenie o Bogu i o człowieku. Potem nie wchodzi na drogę grzeszników. Czyli to czyn, Człowiek z ma wyobrażenie o świecie, o sobie, o Bogu i nie czyni przez to. To nie tylko są grzechy, to jest właśnie zły sposób modlitwy. Głupi sposób wprowadzania chrześcijaństwa w swoje małżeństwo. Człowiek czyta, zastanawia się, jak zrobić, żeby moja rodzina była katolicka i myśli, tysiąc lat temu Polska była ochrzczona. jak oni to wtedy zrobili? Mieszko, Bolesław i czyta, że za Bolesława były takie straże, jak ktoś jak mięso w piątek, to wypijali zęby, nie? I on już i to mu daje pewne takie przesłanki, jak postępować w domu. Nie? Pan albo otwiera Biblię na losowym miejscu, Stary Testament, Pan wytracił wszystkie plemienia Kanaanu, tak? I patrzy na swoje dzieci, na żonę, jestem bezbożnicy, nie? I będzie robił takie czy inne krucjaty religijne. Nie, jakby nie, nie wchodząc w temat samych krucjat, to generalnie taka wizja pobożności, religii, instrumentalnego traktowania, to czyha na każdym kroku. Takich ludzi jest mnóstwo. Myśmy sobie powinni nieustannie robić rachunek sumienia. Czy czym ja emanuję? <tryk> bo to powinno być tak, że człowiek obok mnie powinien stwierdzić, to jest, on nie czyni nikomu nic złego, jest dobry, miłosierny, sprawiedliwy. To jest, chrześcijanin, to jest chrześcijanin. Ja nie potrafię tak żyć, ale go szanuję. Ale jeśli my będziemy tylko patrzeć ludziom do, w talerz, i w to, co oni robią w niedzielę, to pokażemy im o taką wizję. Wąską, bardzo wąską wizję Boga. Nie? Którego nie interesuje cały człowiek, ale godzina czasu przed południem albo po południu, siódmego dnia i jadłospis w piątek. A to nie wszystko. Nie? Jak człowiek zaczyna grzeszyć, znajduje upodobanie złu i może stać się właśnie zasięść w gronie szyderców. Tu to masz tłumaczy, że chodzi o takie zasądnięcie, że ja zasiadam na miejscu przewodniczenia, będę tłumaczył, jak żyć, takie swojej mądrości. Co mi mówi moje doświadczenie? Słuchaj, nie bądź właśnie głupi, rzuć tą bawę na przykład. Nie? Ja wiem, jak jest. Słuchaj, ludzie są podni, świat jest zły, wszystko jest zepsute, wszystko jest zdobane, nie? To jest trochę myślenie skażone grzechem i człowiek jakby apogeum zła w człowieku To jest jak do, jak do zła nakłania innych Czy swoim postępowaniem, czy słowami I szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie Żeby był tutaj na sali ktoś Kto tego nie robił, nigdy w życiu Myślę, że wszyscy doszli właśnie do końca Tak pouczę Pismo Święte Tak wszyscy zgrzeszyli I teraz Bóg na nas nie patrzy Jako na y, diabły Które trzeba zniszczyć Ale wręcz przeciwnie jako na chore dzieci, które trzeba uzdrowić. Teraz, kim jestem szczęśliwy człowiek? skoro już wiemy, czego robić nie można. Co prowadzi w drogę zupełnie przeciwną, w stronę nieszczęścia. Lecz w prawie pańskim upodobał sobie i rozmyślał nad nim dniem i nocą. To prawo pańskie, to nie chodzi tylko o przykazania. To chodzi o to wszystko, co Bóg objawił o Pismo Święte w takiej właśnie bardzo pięknej wizji, gdzie prawo jest tylko elementem przykazania, tak? A wypełnić to prawo w czym? No w miłości. W miłości. I miłość jest czymś, taka afirmacja świata, siebie, ludzi, jest czymś, co czyni człowieka szczęśliwym. Jest to aż tak proste. W Prawie Pańskim upodobał sobie to upodobanie sobie tak jakby się zakochał, spotkało go coś bardzo dobrego, znalazł skarb. To pokazuje też, że my powinniśmy dać sobie też czas na zrozumienie pewnych rzeczy, żeby znaleźć to upodobanie w Bożych rzeczach. To nie jest takie łatwe. To nie jest wcale łatwe. Kończę już. Nie dlatego, że słyszę chrapanie, ale mam ochotę na kawę. Moi drodzy, nie równoście się obudzili, ale to nic. I rozmyśla nad nim dniem i nocą. Tomasz mówi, że ten dzień i noc, nie chodzi tylko o 24 godziny. Dzień i noc to jest też pomyślność i cierpienie. Jakby wiara, nasza, nasza miłość będzie poddawana próbom. Złoto próbuje się w ognie, mówi księga Syracha, a ludzi miłych Bogu w piecu utrapienia. On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. I tu już mówi Tomasz krótko. To jest bardzo krótki fragment. Gdzie jest zasadzone to drzewo? No To drzewo to jest właśnie obraz serca, które uwierzyło w Jezusa. Kto wierzy we mnie, w tym rzeki żywej wody wytrysną z wnętrza. Tak? To jest ten fragment. I to drzewo wydaje owoc w swoim czasie. Jaki owoc? No owoce Ducha Świętego. Miłość, radość, pokój, serdeczność, hojność, już teraz bez kolejności wymieniam cierpliwość to, że człowiek się lituje nad, nad biednym nad słabym, że przebacza owoce Ducha Świętego one płyną z, z wiary w Jezusa i to jest właśnie łaska uświęcająca drzewo zasadzone nad płynącą wodą drzewo zielone pełne właśnie liści, owoców liście jego nie a wszystko co czyni jest udane Liście jego niebędną, Bóg sam z siebie, z naszego serca się nie wyprowadzi, jeśli go nie wygonimy. Nigdy nas nie opuści. I zawsze można do Pana Boga wrócić. Każda pora jest dobra. Nie ma jakiejś zimy, kiedy Bóg był mniej miłosierny, zamykał się w sobie i już nas nie kochał. Ze strony Pana Boga dla nas jest zawsze pełnia lata. Czas na owocowanie, czas miłosierdzia. Teraz jest czas łaski i miłosierdzia, mówił Chrystus. To mówił o waszym życiu. Mówiąc, to miał, miał na myśli wasze życie. A wszystko, co czyni, jest udane. Gdyby to rozumieć tak y, bardzo prosto, że chodzi o to, że jeśli wyślemy będąc w stanie łaski uświęcającej, y, ufając Trójcy Świętej wysyłam SMS do RMF, no to tylko czekam teraz na telefon, wybieram safe, tak, na pewno z numerem 3, bo Trójca Święta, i wygram 400 tysięcy złotych, tak? jak w tej loterii. Tak prosto nie będzie to wszystko, co czyni jest udane, to wiecie, wydaje się, że chodzi o ostateczny cel człowieka. To znaczy święty Paweł powie tak. Dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, Bóg sprawia, że wszystko im służy ku dobremu. Wszystko im służy ku dobremu. Czyli te ze zła nawet, które nas w życiu spotyka, z rzeczy nieudanych, Bóg jest dla nas w stanie wyprowadzić pożytek. Wszystko ma sens. Wszystko ma sens. Jak mówił wielki misjonarz Argentyny, Ksiądz Tomasz. Wszystko jest po coś. Wszystko jest po coś. I to jest wielka prawda. Wszystko, co czym jest udane? Ponieważ udany jest przede wszystkim kres życia. Czyli śmierć i życie wieczne w Królestwie Bożym. Co innego grzesznicy są jak plewa, którą wiatr rozmiata że to nie ostoją się na sądzie występni, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych? Albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana, a droga występnych zaginie. To poplątanie dróg, wrażenie, że skończyła się trasa, GPS już nie łapie, a my jesteśmy w polu. I nie wiemy, gdzie dalej jechać. Takie doświadczenie bez sensu, które nas może spotkać z powodu naszych grzechów. I nie ostoją się na sądzie występni. Myślę też o sądzie sumienia. Myślę tu o sądzie sumieniu. O surowym sądzie, które nasze serce często na nas wydaje. A nie grzesznicy grzesznicy zgromadzeniu sprawiedliwych, to znaczy myślę, że tu chodzi o to, że nie każdy będzie się dobrze czuł w niebie. tak? Wyobraźmy to sobie, czy żyjąc na wzór tego świata, jakby dzielicie się przemoc, panowanie, władza, pieniądze, czy dogadam się z ludźmi, których całe życie było skoncentrowane na miłości, którzy są w niebie. W ogóle będę miał jakikolwiek temat do rozmowy. Nie? Co innego grzesznicy są jak plewa, którą wiatr rozmiata. Ten wiatr to jest czas, historia, zdarzenia. Tak jest. Może przyjść na przykład wojna. I my wszyscy staniemy się, będziemy się nagle, że jesteśmy jakby taką plewą. Ale może być człowiek, który będzie w sobie nosił tą tajemnicę tego, kim jest, i co wierzy. I on zachowa się w chwili próby jak człowiek. Tak, ocali swoje człowieczeństwo swój sens, będzie żył godnie. A może być człowiek, który będzie po prostu popychany przez taką czy inną namiętność, przez swój strach i zniszczy się. Sam straci do siebie szacunek, sam będzie sobą gardził, bo na przykład dokona jakiejś zbrodni. Myślę, że ci, którzy obcinają głowy tam na Bliskim Wschodzie, oni nie wszyscy chcą to robić. Naprawdę wielu ma opory, ale boją się i to robią. Są jak plewa, którą wiatr rozmiaki. Wiatr czyjejś manipulacji, czyjejś przemocy, czyjejś obłędnej wiary i tak dalej. Nie? Człowiek, który jest zakorzeniony w Bogu, przetrwa wszystko. Kto z naprawdę, tego prawda wyzwoli. I może wtedy siedzieć nawet 40 lat w więzieniu i nie będzie sam, będzie z Bogiem. Będzie poznawał to niepojęte Boże towarzystwo. Psalm pierwszy jest bardzo ważny. Zachęcam, by do niego wrócić. Jeśli już zdążyliście medytować o psalmie 103, jeśli ktoś chce, może przejść dalej. Psalm 103 pozostaje dla nas na czas adoracji, do naszej lektury. To są takie proste, myślę ważne, odkrywcze, odkrywcze sprawy o łasce uświęcającej, o tym, że Bóg chce nas też przebóstwić. Jest to może coś, czym zakończę tą, tą naukę. Wiecie, psalm pierwszy, mówiąc o szczęśliwym człowieku, no przede wszystkim mówi o kim? Święty Tomasz odpowiada: o Jezusie Chrystusie. To był szczęśliwy człowiek. Popatrzcie, to był człowiek, który stracił wszystko przez radę, radę występnych, przez drogę grzeszników i przez grono szyderców. I mimo, że był sprawiedliwy, miał upodobanie w prawie pańskim, rozmyślał nad nim dniem i nocą, no to jego drzewo było pozbawione liści. Tak? Na, na w suchej górze zatknęli krzyż i na tym krzyżu Chrystusa powiesili. Ale właśnie to prawdziwe drzewo zielone rosło w sercu Jezusa. To jest swojego bóstwo, Boża natura, boskość, duchowość, życie, Duch Święty, Trójca Święty. I to dało życie nam wszystkim w najbardziej ciemnym miejscu świata. Najbardziej samotny skazaniec stał się drzewem życia. Krzyż Chrystusa jest drzewem życia. I taka właśnie nadzieja dla nas. Nawet jeśli byśmy nic jakby nie wynieśli z tej konferencji, bo ja jestem nudnym mówcą, a ciśnienie nie sprzyja i jest październik, to patrząc na krzyż Pana Jezusa pomyślmy, że to jest znak nadziei, znak zmartwychwstania i życia. Dla nas też, z naszych takich tych ciemności, śmierci. Krzyż Chrystusa jest drzewem życia. Amen. Może na koniec pomódlmy się jeszcze do Matki Bożej. Prośmy, aby Maryja strzegła w nas Bożej łaski, łaski uświęcającej, aby nam dała siły, cierpliwość, aby o nią walczyć, aby się spowiadać aby też y, pogłębiać w sobie modlitwę. Pod Twoją obronę czekamy na niej, Naszym imieniem Rana, radzić, a nas nas zawsze Pani, nasza, orędowniczka nasza, nasza. Oczywiście, że Pan Syn Synu swojemu, Synu swojemu, Synu swojemu, nas swojemu, Synu swojemu, Synu swojemu, Synu Pan z wami Synu swojemu, Synu swojemu, Synu swojemu, Synu